Jankowi. Halo, halo, dzień dobry Janku. Dzień dobry. O, piękne połączenie. E, przypomnijmy, czy to ja rozmawiam z naszym radiosłuchaczem Jankiem z Krakowa. Tak. Dzień dobry Janku. Z tej strony Zbyszek Kozłowski. E, dziś prosiłem bardzo mocno o to, żeby przypomnieć wszystkie numery tele alarmowe telefonów. Czy, zatem, e, czy moglibyśmy zatem od tego rozpocząć? Podstawowy numer alarmowy w całej Stam, Europie, to. Dokładnie tak. Słyszę, że bardzo dobrze ten numer pamiętasz. Chociaż w ramach starych zasad można jeszcze korzystać z poprzednich numerów. Numer da pogotowie ratunkowe to numer 999. Dokładnie tak. Straż pożarna to 998. I jeszcze policja 997. Tak, korzystamy jeszcze z pomocy Straży Miejskiej, zwykle ten numer chociaż to nie jest wszędzie obowiązujący numer, to numer 986 też wart zapamiętania Przed chwilą e, dzisiejszy solenizant Wiktor opowiadał o takiej dosyć przykrej sytuacji związanej z ukąszeniem przez kleszcze, jak możemy się chronić przed tymi insektami, Janku Twoim zdaniem No możemy na przykład się psikać odpowiednimi z takimi... Pre, preparatami. Pre, preparatami. Jedne mm -hmm. to nawet nie można na spórę, tylko na ubrania. Ach, co mm -hmm. od razu zabija się. Mm -hmm. tak, są takie rzeczywiście preparaty, te preparaty zawierają takie substancje, które się nazywają repelentami a to najogólniej mówiąc po prostu preparaty albo substancje zawierające e, taką, taki składnik, który będzie odstraszał wszelkie organizmy e, żywe, które są dla nas niebezpieczne czyli na przykład, na przykład komary lub e, kleszcze e, czasami, żeby się zabezpieczyć przed na przykład kamerami, komarami stosujemy za ubezpieczenia, które wstawiamy do naszych okien, mógłbyś powiedzieć, jak się nazywają? Proszę. Jak się nazywają takie specjalne urządzenia, które wstawiamy do okien, które na przykład chronią nas przed dużymi komarami bądź muchami, przed tym, żeby one nie dostały się, nie, nie fruwały do naszej sypialni, pamiętasz? E, nie. Moskitiery. Jest coś takiego jak moskitiera, czyli taka drobna siateczka, dzięki której do naszego pomieszczenia dostaje się świeże powietrze, ale za to nie będą dostawały się różnego rodzaju insekty i owady. Jeśli chodzi o repelenty, to no, mamy substancje chemiczne, które są wytwarzane przez człowieka, bądź takie naturalne repelenty, których e, boją się właśnie insekty. To będzie na przykład olejek e, paczulowy, bądź olejek mięty pieprz i To są takie substancje naturalne i te substancje można wcierać w skórę, dzięki czemu takie kleszcze bądź komary będą od nas uciekały. Ale jest jeszcze jeden sposób, żeby się chronić przed kleszczami. Po prostu warto się na przykład odpowiednio ubrać w odpowiednią odzież. Czy się zgodzisz? Ta. Po trzeba zakładać zakryte buty, można zakładać długie nogawki czy też długie rękawy. Uwaga, jasne barwy ubrań też są dla nas bezpieczne, dlatego że taki kleszt jest ciemny, a nasza bluzeczka będzie jasna i będzie dosyć go dobrze widać na naszym ubraniu. Będzie go można strząsnąć i się go szybciutko pozbyć. No i jeszcze taki jeden bardzo ważny sposób, o którym należy pamiętać, po powrocie do domu ze spaceru, zwłaszcza kiedy spacerowaliśmy blisko krzewów i pośród wysokich traw, warto po prostu przejrzeć miejsca szczególnie narożone na obecność kleszczy, takie jak zdjęcia kolami, łopci, pachwiny, pachy, czyli miejsca ciepłe i wilgotne, bo te z kolei najbardziej sobie wybrały właśnie tego typu insekty. O czym należy pamiętać w kwestii bezpieczeństwa jeszcze Janku, skoro do nas zadzwoniłeś? Dziś mówimy w popołudniku o bezpieczeństwie, co jest takie bardzo ważne. Mieszkasz w Krakowie, niedaleko są góry. O czym należy pamiętać, kiedy na przykład wybieramy się na wycieczkę w góry? Hmm. Wycieczka w góry. Czy możesz nam służyć pomocą, jeśli chodzi o y, wyprawę górską? Dobrze. Dziękuję, że pan powtórzył, bo nie dosłyszałem, bo jest słabe mm -hmm. połączenie. Proszę bardzo. W takim razie w górach pamiętać należy o żeby nie krzyczeć bo można wystraszyć różne stworzenie i stworzyć lawinę, bo jeszcze leży śnieg no. oczywiście tak, masz rację czy jak powiem, że na przykład wybieram się w góry z naładowanym telefonem komórkowym to będzie roztropne czy też nie? no roztropne i nie dlaczego? a dlaczego nie roztropne? no bo roztropne to zaraz powiem dlaczego, a dlaczego nie roztropne? Dlatego na przykład Czy? trzeba go chować w dobrych miejscach. Bo jak kieszeń jest niezakryta i wpadnie do śniegu, to może spowodować krótki pożar. No, być może tak, ale głównie chodziło mi o to, że będziemy mogli w trakcie zagrożenia albo w momencie, kiedy się na przykład zgubimy, skorzystać z numeru alarmowego górskiego pogotowia, ochotniczego pogotowia ratunkowego, czyli numeru 601 10300 i wtedy ratownicy będą mogli wyruszyć nam na ratunek. Rekomenduje się też, czyli zaleca się na przykład wycieczki w góry wczesnym rankiem, tak żeby nie wracać z różnych miejsc, po zmroku, albo żeby się nie okazało, że tego czasu na powrót po prostu nam zabraknie, a my będziemy musieli spędzić noc w górach, a to nie do końca pewnie byłoby bezpieczne. A e, na przykład e, kwestia okularów przeciwsłonecznych zabieramy twoim zdaniem, czy nie? Na góry... Noc? Nie wiem... No Myślę, że w każdej, w każdej, przy każdej okoliczności mogą się przydać, zwłaszcza wtedy, kiedy to słońce bardzo mocno operuje. No i jeszcze nie zapominamy o prowiancie, czyli takim prowiancie, czyli dodatkowym jedzeniu, zawierającym dużą ilość węglowodanów, na przykład czekolada bądź baton energetyczny może być dobrym pomysłem na wycieczkę w góry. Co Ty byś ze sobą zabrał w góry, Janku? Bym zabrał... Dobre buty na no przykład Na śniegowce, żeby y, przez mróz i śnieg żeby y, cię. Mhm. Mhm. I co jeszcze Proszę? możemy zabrać? O czym, o czym jeszcze należy pamiętać w takim razie? Śniegowce to jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza jesienią bądź zimą, prawda? Ale na pewno takie buty, które zabieramy w góry, powinny być wygodne i powinny utrzymywać naszą kostkę w dobrym miejscu, czyli usztywniać, tak żeby nie było żadnej, żadnej kontuzji. Janku, bardzo Ci serdecznie jak zwykle dziękuję za wspaniałe odpowiedzi i podpowiedzi, którymi podzieliłeś się z naszymi Radio słuchaczami, a w tej chwili pozwolić, chciałbym... że zaprosimy pozdrowić kogoś. Proszę bardzo, kogo? A ja chciałem się jeszcze pochwalić. Mogę? Proszę bardzo. Tak, tak, proszę Bo... bardzo. Szybko chwalimy się. Bo ja umiem wyciągać kleszcze. Tak, właśnie. A e, czym się posługujesz podczas wyciągania kleszczy? Czy, czym to, e, czym można taką operację przeprowadzić? Bezpiecznie? Można Yy, takim specjalnym yy, narzędziem do tego. Mhm. Tak, specjalne narzędzie bądź penseta. Jest tylko jedna zasada, o której należy pamiętać. Całego kleszcza należy jak najszybciej yy, z ciała yy, usunąć. Im szybciej to zrobimy, tym będziemy yy, mogli myśleć o większym bezpieczeństwie, bo rzeczywiście kleszcze roznoszą różnego rodzaju przykre yy, choroby. W każdym tego typu wypadku jednak należy się zgłosić do osoby dorosłej jeśli taka sytuacja nastąpi z kleszczem, że spotkamy kleszcza bądź udać się do najbliższego punktu medycznego, gdzie zostanie nam udzielona fachowa pomoc. Za fachowe odpowiedzi i jeszcze raz Ci bardzo serdecznie dziękuję i w nagrodę i Ciebie i naszych słuchaczy. zapraszamy teraz na chwilkę muzyki. Pozdrawiam Janku, do usłyszenia, papa. Pa. Do usłyszenia. Proszę czekać.